6, dziesięć, dwanaście. Hajdan, kurwa, gdzie jest Franklin? Szukajmy, kurwa, Franklina. Dawaj! Słuchaj, on musi gdzieś tu być. On zna ten statek. Pracował tu przecież wcześniej. Ale wiesz co? Może wróć. Główny pokład. Tam, gdzie byłam. Nie możemy wrócić. Nie, nie możemy wrócić. Musimy szukać Franklina. Skoncentruj on się. On tam. Ja myślę, że on może schować się gdzieś tam. Koło tej pieprzonej ładowy. Ok, e, czyli co, wracacie e, do, do maszynowni, tak? E. Tak, tak. Mhm. A, Taka jest No moja to propozycja. ja generalnie próbuję w, w przypływie, wiesz, nie wiem jak teraz moja stabilność psychiczna, ale próbuję obserwować sytuację, czyli to observe situation. Mhm. A, zobaczymy, 11. Perception, czyli co, tutaj jest moje perception, mam e, 13, tak? I próbuję, wiesz, e, jakby, co moja, mam jedno pytanie, tak? Czy co moja jakby policyjna intuicja mi podpowiada? Czy powinienem wrócić na pokład wyżej, czy jednak dalej tym korytarzem podążać tam, gdzie wydaje mi się, że powinien być William, e, Franklin? Mmm. Czy wrócić na... Czy wrócić nie, na... Nie, nie, nie wiem, czy dobrze skonstruowałem pytanie. Jakby obserwuję sytuację i z perspektywy policy, policjantki z doświadczeniem próbuję to przeanalizować, tak, czy powinnam pójść, powinnam pójść za radą Aiden'a, czy jednak moja, wiesz, moje tutaj bebechem mi mówią, że jednak trzeba biec w tym kierunku, w którym biegliśmy. Wydaje ci się, że Franklin będzie chciał opuścić jak najszybciej statek. Okej, okay, no to... Nie, nie, nie, jesteś, nie jesteś pewna, czy powrót do miejsca wydarzeń e, będzie dobrym rozwiązaniem. Okej, okay, czyli tak jak sugeruję, Aiden to jest, to jest dobry pomysł, czyli żeby wrócić na, na górę... Albo na, na, na, na... starać się. Mhm. No, po, postarać się, okej, okay, no to jakby... I przyznaję mu rację, tak Aiden, to jest, myślę, że to jest dobry pomysł. Słuchaj, wiesz co, to musimy jak najszybciej, złapmy go przy wyjściu ze statku. Ty może rzeczywiście bym chciał się najpierw wydostać. Dobra, ruszajmy. Szybko. E, Okej, okay, więc biegniecie w kierunku, który wydaje się wam już zupełnie... No, nie, nie macie pojęcia tak naprawdę, czy biegniecie dobrze, bo to jest wszystko na jakimś takim przeczuciu bardziej niż e, analizowaniu faktów, bo po prostu każdy korytarz, każdy zakręt wydaje się być zupełnie czymś innym. Biegniecie na przysłowego czuja i wybiegacie na klatkę, schodową, na której stoi tempo patrząc się przed siebie Caitlin. E, więc to, to może tutaj tyle i wróćmy do, do pana Katza. Joshua, e, więc stajesz, stoisz w Łazience domu rodziny Bedfordów, ale tak jak powiedziałem, wygląda na to, że jest w o wiele lepszym stanie niż go ostatnio widziałeś. Mm, to rozglądam, jestem w łazience teraz, rozumiem, mm -hmm. dalej, tak? To rozglądam się dookoła, upewniając się, że na pewno jestem tu, gdzie jestem. I pierwsze, czego szukam, to chciałbym sprawdzić, czy jest tutaj jakieś okno. Eee, tak jest. Mm -hmm to przepływie jakiegoś takiego rozsądku. Yy, podchodzę do tego okna i próbuję je otworzyć żeby sprawdzić czy ja nadal jestem na statku i po prostu dostałem się gdzieś w jakiś sposób na jakiś górny pokład który okazuje się dużo czystszy niż ty, pod yy, ładownia czy, mm. czy, czy gdzie ja w ogóle gdzie ja się w ogóle znalazłem. Yy, no i jesteś, w, jesteś na, na zewnątrz jesteś w domu. Bo otwierasz okno i czujesz chłodny powiew yy. Zimnego, nocnego powietrza. E, za oknem jest dosyć gęsta mgła, która tak dziwnie, ale wygląda, to otaczała dom. Nie widzisz wiele poza, nią, a, a, a z góry mocno świeci mocne księżycowe światło, które dosyć jasno oświetla e, tę noc. Więc. E, no tak, no jest, mglista, jest jest listopad, więc właściwie mgliste nocy nie są czymś nadzwyczajnym, jesteś w domu Bedfordów, więc... No dobrze, nie próbuję sobie tłumaczyć, jak się tutaj znalazłem, zamykam okno i uczekam się tej jednej realnej rzeczy, czyli tego domu i wychodzę z łazienki. Dobra, więc tak jak powiedziałem, czujesz e, zapach spalonego tłuszczu i smażonych steków z zapach papierosów i, i, i ten dźwięk gospelowej muzyki, który gdzieś tam przygrywa przez jakieś stare radio. I wszystko to dobywa się z parteru. Dochodzę do schodów i schodzę powoli na parter bardzo ostrożnie. Mhm. Dobra, więc słyszę, że z kuchni, która jest połączona z jadalnią i spokojem dziennym, dochodzi taki charakterystyczny dźwięk cięcia na desce do krojenia. Ktoś nożem tam szatkuje coś, no i się tam coś smaży, coś, takie kuchenne dźwięki, no i, i to radio gra. No, wygląda jakby ktoś sobie robił późną kolację, ale steki, zawsze lubiłeś steki. Ja jestem w tej kuchni, czy, czy jeszcze na. No, nie? jeżeli chcesz wejść do niej, to tak, to powiedz to. To tak, zaglądam do kuchni za, za zapachem steków. Mhm. E, dobra, wchodzisz do kuchni i mm. ogłaszam się jakoś, pukam, mówię: Dzień dobry. Widzisz dwie postacie, które znajdują się w tym pomieszczeniu. Przy desce kuchennej i przy kuchence, znajduje się kobieta w flisowanej białej spódnicy. Widzi, że ma na sobie fartuch, ponieważ jest związany na jej plecach, blond włosy i unosi się, unosi się dym papierosowy. Smażą się te steki i widzisz, że ona coś szatkuje na desce przed sobą. W ogóle się nie odwraca i jest to takie, takie dosyć niepokojące, ponieważ mm, to, co szatkuje, ewidentnie, nie, jakieś może warzywa, albo nie wiem, mięso może czy coś takiego, to cały front białych e, szafek od kuchni wygląda tak, jakby, jakby ściekała po niej krew. E, cokolwiek ona szatkuje, jest ewidentnie bardzo ukrwione. Natomiast ta kobieta stoi w swoich butach na owcasie w kałuży krwi, która się zebrała w tej kuchni, więc jest to takie bardzo odrealnione i nie reaguje w ogóle na ciebie. Natomiast przy stole kuchennym siedzi twoja dobra mama, która jak zawsze jest zalana w trupa z butelką wina i kieliszkiem stojącym obok niej, z yy, papierośnicą, która jest wypełniona po prostu stosem petów, które, które wręcz się wysypują na, na, na stół, na, na podłogę, i ona pali kolejnego. I, i widzicie, Ciebie Joshua. Joshua, kochanie, synu drogi, usiądź proszę. Musimy porozmawiać sobie musisz coś dla mnie, dla swojej mamy, musisz coś zrobić, chodź tutaj usiąść syn. Patrzę na to wszystko przerażony, ale wydaje mi się, czy znaczy myślę sobie, że to musi mi się śnić, że to na pewno nie jest prawda i postępuję kilka kroków do tyłu. Mhm pamiętając, że gdzieś tam w, tył... w końcu korytarza muszą być drzwi wyjściowe z tego domu. Mm -hmm. Joshua, chodź, usiądź tutaj. Gdzie idziesz? Musimy porozmawiać. O nie, nie, nie, nie. nie. My już raz załatwiliśmy tę sprawę i nie będziemy do tego wracać. Joshua, synku, przecież nie musimy do tego wracać. Marta tutaj prosiła mnie, musimy zamienić dwa słowa, naprawdę. Nic się nie stanie, jeśli zamienimy dwa słowa, przecież, przecież nic się nie stanie, prawda? Przecież możesz usiąść, porozmawiajmy jak dorośli, przecież jesteśmy dorośli, prawda? Chodź, usiądź z mamą i porozmawiajmy. Nie sądzę, że ty byłaś dorosła przez ostatnie 10 lat. Ach... Naprawdę nie wiesz, jak to jest ciężko wychowywać dzieci, naprawdę. Proszę ciebie, nie przedłużajmy tego. Usiądź obok mnie. I Marta ma pewną prośbę, chcieliśmy się dogadać tutaj z tobą, jak dorosła osoba z dorosłą osobą. Nie utrudniajmy sobie życia. Mhm, Okej, okay. czuję, że po plecach mi taki zimny dreszcz i że jakakolwiek inna akcja, którą bym teraz podjął, mogłaby się skończyć dramatycznie, jak, nawet jak na sen, w którym to oczywiście wszystko jest. Podchodzę do tego stołu i siadam. Mm -hmm. o, widzę, że... No, w końcu rozsądnie możemy porozmawiać odur alkoholu, który po prostu od niej zionia, jest nie do zniesienia. Kątem oka widzisz tą Martę, jak ona nazywała ją, która stoi przy blacie w kuchni. I no jest to cokolwiek niepokojące. I mówi na ciebie. Widzisz, synku, Marta ma jedną wielką prośbę do ciebie. Szukasz Franklina. Franklin Milch jest otóż jej synem i ona serdecznie prosi, żebyś, żebyś go znalazł. I po prostu. No, no, zabił go po prostu. Po prostu, no. To nie jest przecież trudne, prawda? Przecież, przecież możesz to zrobić. Przecież wiem, że potrafisz to zrobić. O czym ty mówisz, kobieto? Wiem, że potrafisz pozbawić kogoś życia. Kac, Joshua. Więc proszę cię. Nie utrudniajmy życia. Co ty sama z siebie pozbawiłaś życia? Ja nie przyłożyłem do tego ręki. Jak uważasz, Joshua. Ale chcesz się wydostać z tego statku, czy nie? Chcesz znaleźć Williama, czy nie? Chcesz skończyć? Oczywiście, że chcesz znaleźć, Williama? Czy nie. Jacy pozostali? No, ci twoi znajomi, co z tobą przyszli? To jest wszystko gra. Telisia i Aidan są tuż za mną. Zaraz na pewno mnie znajdą. Na pewno. Są tuż za tobą. Obejrzyj się. O, są. Nie żartowałem. Nie ma ich. Obudź się w końcu. Musimy, musimy to jakoś rozwiązać. Musisz obiecać, że znajdziesz Franklina, zabijesz go. William się znajdzie i, i zabierzesz Williama. Musisz obiecać, że zabierzesz Williama, że się nim zajmiesz, ponieważ William jest małym chłopcem, którym trzeba się zajmować, tak jak ja się zajmowałem to, bo po prostu wiesz, że trzeba zajmować się małymi dziećmi. Ty możesz się zająć Williamem, więc możesz... Ty na pewno wiesz, jak to jest zajmować się małym dzieckiem, na pewno. Nie ułatwiasz mi teraz sprawy. To udowodnij, że potrafisz zrobić to lepiej. Może, może sam udowodnisz, jak to jest łatwo zajęcie małym dzieckiem. Myślę, że załatwię to na własną rękę, a nie na Twoich warunkach. Proszę bardzo. Jak? Okej, okay, no to ja wstaję od tego stołu, i bo już e, zaczyna mnie powoli mdlić od zapałku papierosów i alkoholu. Mm -hmm. I po prostu odwracam się i idę korytarzem prosto w stronę wyjścia e, domu Bedfordów. Okej. Okay. Wychodzisz na zewnątrz. I jestem przed domem. Tak. To rozglądam się, czy... Jest tam jakiś pojazd? Albo czy jedzie jakiś samochód? Ulica jest zupełnie pusta. Dom znajduje się przy ulicy, która się ciągnie w lewo i w prawo w kierunku mgły, która pochłania ulicę. Dom otoczony jest idealnie równym e, trawnikiem, który jest wsłany jakimiś śmieciami, strzykawkami, kawałkami butelek, śmieci i tak dalej. Jednakże wszędzie dookoła to, to jest nieskończony trawik, który jest całość jest otoczona mgłą, która pożera wszystko co widzisz jakieś 20-30 metrów dalej. Tak jak mówiłem od góry świeci ostre e, księżycowe światło, które jest prawie jak w dzień. Natomiast na, na kraju mgły, na końcu ulicy stoi jakaś osoba, dziecko, biorąc pod uwagę rozmiar. Okej, okay, przede wszystkim wyciągam telefon i sprawdzam zasięg. Nie ma zasięgu. Okej okay. To Podchodzę do tego dziecka Podchodzi do dziecka Wygląda na to, że jest to mała Dziewczynka w piżamie e, Pobrudzonej e, z, Jest wychudzona Jest po prostu jak Żywy szkielet Który stoi i się chwieje z boku na bok Dobry wieczór Mieszkasz tu gdzieś niedaleko? Alo? Okej, okay, dobra, to odwracam się od niej i wracam do domu. Okej. Okay. Podchodzę do kuchni i mówię, okej, okay, dobra, wygrałaś, ale nie siadam przy stole. Jakie są warunki? No cóż. E... Chcę wrócić na statek. Chcę dorwać. E... Chcę dorwać Milsa, Chcę odnaleźć Williama. Okej, okay, warunki są proste. Dorywasz Franklina. Dostajesz Williama. Więc dostajesz się na zewnątrz. Opiekujesz się Williamem. Wszystko kończy się jak w bajce. Takie są dobra, warunki. Dobra, dobra, dobra. Zgoda, zgoda. Po prostu chcę wrócić na statek. Dobrze. Jest tylko jeden sposób na przypieczętowanie tutaj tego naszego małego paktu. Wyciąga z pod stołu taki duży metalowy młotek do mięsa i kładzie go na stole obok butelki wina. I bez słowa kładzie głowę bokiem na blacie i przesuwa młotek w twoim kierunku. Czy ty oszalałaś? Nie możesz mnie zostawić w spokoju, nawet po śmierci? Nic nie mówi. Wiesz, że ja przez ciebie przeżyłem. Nie ma innego sposobu? Cisza. Okej. Okay. Racjonalizując sobie to wszystko w głowie, że to jest tylko sen i na pewno nic takiego się nie stanie, biorę ten młotek mhm. w rękę. Mhm. Witam. Na pewno? Nic innego? Nie da się zrobić? Nie martw się, nie będzie boleć. No dobra, zamykam oczy i, i uderzam motkiem eee, Okej. Okay. Mm, bierzesz motek i uderzysz motkiem w głowę twojej matki. Sounds <głos> like nie jest Nie jest to tak, jakbyś sobie to wyobraził że zamykasz oczy, uderzasz młotkiem i to się dzieje, ponieważ po jednym uderzeniu ewidentnie e, słyszysz brzmi wrzask osoby, która dostaje młotkiem po głowie i musisz poprawić. Jeden, drugi, trzeci, czwarty po prostu. i w końcu złość ogarnia Ciebie i zaczynasz walić tym młotkiem, aż po prostu szara masa zaczyna wypływać i właściwie nic nie zostaje w, w tłuczonym szkle, w resztkach papierosów widzisz po prostu mięso, które zostaje na stole a Marta dalej tnie na swoim placie. I uderzasz tym młotkiem, uderzasz i zaczynasz drzeć się wręcz. Eee, więc e, rzuć na Sea illusion. Ja mam do tego minus <śmiech> dwa. Okej. Okay. Czyli dwa. Eee. Okej. Okay. Okay, uh, dobra, hmm. więc uh, Zaczynasz Walisz w ten stół Walisz, walisz Zaczynasz krzyczeć uh, I Widzisz jak uh, Ściany domu Zaczynają się rozpadać uh, Twój wrzask Podchwytuje jedna, druga osoba, która gdzieś jest za tobą, wokół ciebie i widzisz jak ściany domu się rozpadają. Ale za tymi ścianami nie widzisz tej mgły, czy, czy osiedla, byś się znajdował, tylko widzisz, jesteś w czarnym pomieszczeniu, w dużej sali. 20, 30, 40 metrów rozmiar, w tej chwili jest strasznie abstrakcyjny. E, której podłoga to jest czarny jakiś bazal albo czarny kamień. Ściany są całe czarne. E, jest wysoka, nie wiesz, jest nieskończenie wysoka, i u góry widzisz białe światło, które pada na dół i orientujesz się, że stół, przed chwilą nawalałeś tym młotkiem, zamienia się w, na środku tego pomieszczenia w taki czarny, wręcz taki ołtarz ofiarny, na którym leży właśnie ciało twojej matki, w którym walisz to. I ten twój wrzask podchwytują niezliczone osoby, które są przywiązane łańcuchami do ścian tego pomieszczenia i po prostu niezliczona ilość osób wisi dookoła Ciebie. Nagich osób w strasznym stanie, które są przytwierdzone po prostu w nieskończonej ilości do tych ścian i zaczynają podchwytywać ten Twój wrzask i krzyczeć. Jesteś w takiej surrealistycznej scenie, w której na ołtarzu ofiarowujesz osobę, która dała Ci życie. I wrzeszcząc słyszysz osoby, które są w tej rzeczywistości, którą nagle widzisz jakiś... Nie, nie wiesz co się dzieje, to jest, to jest zupełnie jakiś taki absurd. Ajdan i Felicia wbiegacie na klatkę i napotykacie na tempo patrzącą się Caitlin przed siebie. Postanawiacie odnaleźć Franklina. Rozumiem, że to jest jednoznaczne, tak że musicie go znaleźć. Problem w tym, że nie ma Joshua który gdzieś zniknął. Jak zresztą część z Was zniknęła. I rozmawiając o tym, nagle słyszycie kogoś w jednym z korytarzy, który dochodzi do tej klatki sodowej I z wielkim niepokojem i zaciekawieniem idziecie do korytarza i widzicie prokuratora, który był osobą zapoczątkowującą, to cały ciąg wydarzeń, która jest wielce szanowanym, wykształconą osobą, y, w, która rozwiązuje sytuacje prawne, y, bardzo skomplikowane i ma renomę i tak dalej. Widzicie tego, tego mężczyznę, który do tej pory budził jakiś szacunek, przynajmniej części z was. Widzicie go na klęczkach opartego czołem o metalową ścianę korytarza i walącego gołą pięścią w ścianę tego korytarza i po prostu szlochającego. Zupełnie nie wiecie, co się stało. I po prostu w stanie jakiegoś zupełnego takiego rozpadu psychicznego Joshua wali gołą ręką i widzicie, że. Z ręki y, zaczyna lecieć krew, którą rani sobie o, o rdze, czy jakieś wystające kawałki metalu i zapłakany kac po prostu na klęczkach nawala w metalową ścianę. Czujecie wielkie zagrożenie związane z tą całą sytuacją, już pomijając sam fakt oczywiście, że y, to co się dzieje jest poza jakimkolwiek wyobrażeniem tego czego oczekiwaliście, co się dzisiaj stanie. I. Proszę, spotykacie Pana kaca, który na kolanach Wali pięścią w ścianę I wydaje się być lekko Złamany przeżyciami Kac, wszystko okej, okay, co się stało? Podbiegam, po, potrząsam Nim, wiesz, próbuję go jakoś Musimy znaleźć Franklina Musimy koniecznie znaleźć Franklina, słyszysz? No chyba wszyscy musimy znaleźć Franklina No to stróżmy się już Szybciej. W porządku z tobą? Mój wzrok jakby wraca jakiś taki fokus na, na felicie i tak, tak, już w porządku. Już, już w porządku i podnoszę się z tych kolan i staram się już nie obijać ręką o ścianę. Dobra, dokończmy Starasz. tę sprawę. Staram się. Sam statek też e, traci na, na, nie wiecie jak długi czas, ale traci ten swój taki oniryczny charakter pokręconych schodów, niekończących się korytarzy i macie wrażenie, że na chwilę wraca normalność tutaj, o ile można to nazwać normalnością. Ale nie macie na razie pojęcia, gdzie szukać Franklina i, i, i gdzie może w tej chwili się znajdować. Nie, a, a czy wiemy gdzieś, ty niego, ten policjant czy ten więzienny strażnik się go kojarzy, co się z nim stało, czy on też gdzieś tam zniknął lecąc za nim? No on zniknął lecąc za nim, tak. E... Okej. Okay. Bo rozumiem, że żadnego tu sygnału telefonicznego raczej nie mamy, żeby próbować go łapać na jakąś komórkę, czy gdzieś tam wyłapywać. Nie, nie, nie. No, nie, no to takie wiesz. Re bardziej retoryczne pytanie niż. Aczkolwiek. No dobra. Niektórzy z Was są łapani na komórkę. Ale to chyba nie takie połączenia potrzebuję w tym <śmiech> momencie. One raczej nie pomagają. A... Podzielmy się na dwie grupy i ruszmy w dwa różne korytarze. I wiesz, tak nic te lepszego grupy są nie jest. Proszę, teraz wymyśniają. tak podzielę, że Ty jesteś sam, a my jesteśmy we trzech, to powinniśmy chyba Cię znaleźć najpierw. czy wiemy. Nie! Czy... Chyba wszyscy jesteśmy razem akurat jesteśmy tylko, razem teraz. Nie wiem, w której części statku do końca się znajdujemy. Na jakiejś klatce schodowej. Na klatce schodowej, tak. ma jeszcze broń oprócz mnie i Felici? Nikt inny chyba nie ma, uprawną. Panie Prokurator, Katlin? Ma bon... Ja mam gaz pieprzowy i strzykawkę yy, usypiacza. Ja jestem bezbronny, hmm. można tak powiedzieć. Teraz Katlin, co swoją szyją? A, a... twi Zagoiło się. Zagoiło się. <głosy> Samo się. Hmm. No dobrze, to chyba nie pozostaje nam nic innego, jak spróbować. Oczywiście znaczy to na pewno Bój się nie dzieje, bo to jest taki najgorszy pomysł, na jaki zawsze można wpaść w takich sytuacjach. Nie, no wiemy, jak to się skończyło teraz tak, musimy, musimy w jakiś sposób systemowo wymyśleć i zastanowić się, gdzie powinniśmy się udać, albo gdzie e, spróbujemy wrócić do miejsca gdzie zaczęliśmy, że tak powiem, gdzie cała stydiatka się zaczęła, że tak powiem, do, do miejsca samego, samej zbrodni i pobiec jakby tymi, w miarę tymi samymi korytarzami, jakby odtworzyć w miarę ścieżkę A Wy znajdujecie się teraz wydaje wam się, że jesteście z powrotem na klatce, która była główną drogą wejściową na miejsce zbrodni jak coś, mm -hmm. więc to co? kojarzycie to, to miejsce i ewentualnie no macie punkt wyjścia stąd i jednym, jedynymi dwoma kierunkami, które kojarzycie na tę chwilę jest no udanie się na miejsce zbrodni albo wyjście ze statku, przynajmniej próba wyjścia ze statku i no, nie macie żadnych planów w statku i, i, i tak naprawdę nie, nie wiedzielibyście gdzie iść chyba, że macie wiesz pomysł, żeby o tu skręcimy w lewo, tam skręcimy w prawo. Ale więc... to nie ma znaczenia, idźmy przed siebie po prostu. Znaczy nie, może wróćmy rzeczywiście do, do miejsca zbrodni, zobaczmy czy... Czy, czy, czy, czy Franklin Frank... nie siedzi na miejscu zbrodni? No czy Nie, nie, w tym sensie, czy w tym kierunek, w którym poleciał, tak, jeżeli ten statek już wrócił w jakimś minimalnym stopniu do normalności, nie postrzegamy go jako niekończące się korytarze i niekończące się klatki schodowe, to może łatwiej będzie nam w jakiś sposób przynajmniej obrać azymut, w którym się udał, tak? No ja jestem za, tam, tam go zgubiliśmy, tam możemy zacząć szukać. Proszę bardzo. No dobra, no. Paga no tak, na to, zwróćcie uwagę na to, że on będzie próbował wydostać się ze statku, więc moim zdaniem będzie próbował wyjść z Tu pewności i... nie mamy. Ale to jest też z tego, co rozumiem, że mamy dwa kierunki. Albo do wyjścia, albo na miejsce zbrodni. Nie ma żadnych innych ścieżek, więc i tak będzie musiał przejść gdzieś obok nas. E, nie, nie, nie. E, źle się, e, może źle się wyraziłem. E, jakby... Że my wiemy, jakby dwa kierunki hmm. znamy, tak, okay. które do których tak. możemy się udać. Okej. Okay. Pff, równie dobrze, już dawno mógł wyjść. To też prawda, no, jakby ciężko jest jakby w tym momencie określić, jaki, jak, jaki, był, tylko z drugiej strony, czy nawet jak wyjdziemy teraz ze statku, to czy będziemy wiedzieli, czy wyszedł? No, siedzenie na zewnątrz i czekanie, to też chyba nie jest rozwiązanie. Powiem tak, teoretycznie można byłoby podejść do drzwi i sprawdzić przy drzwiach wejściowych do statku, czy nie ma jakichś śladów, w sensie butów, czy wiesz, bo on obrodził w tej wodzie, tak jak my wszyscy, czy czegoś nie zostawił, tak? I to jedyny pomysł, jaki mi przychodzi do głowy w tym momencie. To do mnie typowe pytanie. Mhm. Czy ktoś jeszcze widział, a może nawet rozmawiał z matką Franklina? No chyba, chyba, chyba mogę powiedzieć, że wszyscy jakoś tak czy nie, czy mylę się. Patrząc po twarzach, to myślę, że tak. Chcę zwrócić uwagę tylko na to, że mm, każde z waszych jakby interakcji z matką Franklina, inaczej, macie głębokie przekonanie, że e, jest sposób na wydostanie się stąd i Macie wątpliwość, czy jesteście w stanie wszyscy wyjść stąd. Ponieważ deal jest taki, że macie się zaopiekować młodym Williamem. O, Ja nie mam, tak, ja nie mam takiego deala. Ja mam deala na zabicie Franklina. That's all. Jak odebrałem ja telefon, Marta mówiła tylko o utopieniu Franklina jakby nie padło żadne słowo o tym, że mam się małym zaopiekować tylko prokurator ma się zaopiekować nie, ja jako Caitlin mam się zająć ty jako Felicia no właśnie, bo tam było to tak, tak. ale ja chyba no ja też ty... mam ja... się zaopiekować, w sensie samym w sensie też Franklinem się zająć czy się go pozbyć, czy tylko zająć się Williamem, bo z tego co mi skojarzyłem z rozmowy, to chyba, że to emocje wpłynęły na to, że źle zapamiętałem. Zaczynacie się zastanawiasz, co tak naprawdę pamiętacie i jaki jest deal z Martą. No tylko pytanie tak. Co, co, co ona rozumiała przez zajęcie się Williamem? Sugeruje to, że William gdzieś musi tu żyć, tak? Albo być, tylko gdzie i jak go znajdziemy? To znaczy wszystkim zaoferowała wam wydostanie się ze statku w momencie kiedy zajmiecie się Franklinem i pozwoli wam wydostać się z Williamem. Jeśli nie powiedziała tego wprost to wasze wspomnienia tamtej chwili zaczynają, się, zaczynają się zmieniać w momencie kiedy porusza, jest ten temat poruszony i przestajecie Zaczynasz się zastanawiać, co tak naprawdę od niej usłyszeliście. I tak naprawdę, dlaczego zaoferowała podobne układy wam wszystkim. Hmm. Jak No, przypuszczam, że mogła się upewnić. Razem. Tak, że część mogła odrzucić, a jeśli zależało jej na jednak śmierci Franklina no to próbowała przekonać wszystkich do tego samego. No Biorąc punktem, pod uwagę, że wszyscy żyjemy. Zakładam, że wszyscy przyjęliśmy warunki. Właśnie no punktem wreszcie sobie, że jest chyba inaczej. Znalezienie Franklina i. No dobra, pano, się, co Panowie z nim i panie, wydaje mi się, że powinniśmy się w takim razie ruszyć i tutaj bo mam w miarę podobny, podobny cel, żeby się z tym wydostać. To jak... pytanie. W momencie, jak rozmawiacie i ogólnie o tym, co, co, jakie są Wasze plany, e, słyszycie kapanie wody. Nagle orientujecie się, że woda kapie nie w tym kierunku, co trzeba. Zaczyna się kwestionować tak naprawdę, e, czy na serio ta iluzja się skończyła, czy, czy coś tu nadal jest nie tak? Hmm... Może, może po prostu już mi się stądzi. Już nieważne w którym kierunku. Sprawdźmy, czy nie ma jakiejś śladów Poszukałem Franklina. Nie analizujmy wody, kapania i takich rzeczy, bo to raczej w żadnym dobrym kierunku mentalnie nas nie zaprowadzi, a, a, jedynie, a jedynie pogorszy nasz stan, który podejrzewam, że taki jest już mocno nadwyrężony w obecnej sytuacji. Dobrze. W lewo czy w prawo? Znaczy w lewo, nie, bo do, rozumiem, że startujemy z miejsca zbrodni, tak? Tam, gdzie to się wszystko zaczęło. Już tam jesteśmy? E, nie, no właściwie to, Idzie, z tego, no to rozumiem, tam, jesteście ciągle tak? przy klatce, więc... O, dlatego no się... pytam, czy w lewo, czy w prawo? Do góry. Wspaniale. Dobrze. Idę na miejsce zbrodni. Nie wiem, czy wiem, gdzie jest miejsce zbrodni, ale idę Nie, tam. no tutaj Wiesz. usłyszeliśmy, że w miarę kojarzymy to. Jakby tak. ten kierunek kojarzymy, więc to jest jakby... Idę tam. Felicia w odstawa. w jednej, latarka w drugiej. Okej, okay, więc e, idziecie e, powoli w kierunku maszynowni. Z powrotem wchodzicie w pomieszczenie, które jest e, po kolana zalane tym czarnym szlamem. Słyszycie, jakby ktoś śpiewał? Głos dobiega z y, maszynowni. Ale to taki męski czy damski? Ja tylko patrzę, czy inni też słyszą. Tak. I słyszą. Mhm. Potwierdzamy. Słyszą. Felicia i Aydan. Kojarzycie ten śpiew. Pamiętacie go. Wasz puls podskakuje bardzo intensywnie bojąc się tego, co wydarzy się w momencie, kiedy dotrzecie z powrotem do maszynowni i czy nie pakujecie się z powrotem drugi raz do tej samej rzeki. Natomiast pozostałe osoby, które zaznajomiły się z raportem macie jakąś taką reminiscencję narracji, która była zapisana w raporcie i, i wiecie, że Franklin odprawił coś w rodzaju jakiegoś dziwnego rytuału na swoich ofiarach i działy się tam bardzo dziwne rzeczy. Zaczynacie się zastanawiać, co zobaczycie.